Słychać mnie dobrze? Dobra, to fajnie. Ja mam na imię Ewa, jestem alkoholiczką. Eee, dziękuję za zaproszenie na tą, na tą speakerkę. Eee, mam nadzieję, że, że się to jakoś uda. Pierwszy raz mam taką speakerkę dotyczącą jednego kroku. I mam też tak, że boli mnie ząb. Tygodnia mniej więcej. Już Dwa razy w tym tygodniu byłam u dentysty. I... A, mam trochę złości w sobie, o której też mowa w tym kroku, więc no, może tak miało być, że akurat, że akurat ten krok dzisiaj mam, więc mam nadzieję, że się uda. No, jestem alkoholiczką, sama mam sponsorkę, sama sponsoruję. I zanim może przejdę, przejdę do czwartego kroku, to może z dwa, trzy zdania powiem o, o pierwszych trzech krokach. Um, moją grupą domową w ogóle jest grupa Asysz, właśnie, która się spotyka z, y, w Opolu. Um, więc tak, jeśli chodzi o pierwszy krok, y, to no, w pierwszym kroku ja przyznaję, że ja jestem bezsilna nie tylko wobec alkoholu, ale też, że moje życie jest niekierowalne, czyli ja jestem bezsilna wobec życia w ogóle. E, mm, Alkohol był dla mnie rozwiązaniem moich problemów i kiedy ja się bałam, to ja piłam, ja nie potrafiłam różnych rzeczy załatwiać, więc piłam, byłam taką osobą bardzo nieśmiałą, zdystansowaną, a jak się napiłam, to nagle byłam... Duszą towarzystwa, i czułam nagle więź z wszystkimi ludźmi i ze światem, i czułam się taka na miejscu, i czułam, że ja pasuję do tego świata, do tego życia. I alkohol mi zmieniał osobowość. I ja pamiętam, że to dosłownie było od w zasadzie pierwszej mojej styczności z alkoholem że ten efekt był taki piorunujący, nie? I on przez lata był takim, no można powiedzieć, największą miłością mojego życia, bo mi właśnie dawał to, czego ani m, nikt inny nie był w stanie mi dać, nie? Tą taką przemianę osobowości. I ja pamiętam, kiedy ja m, przestałam pić, ja się bardzo bałam. Ja się bardzo bałam. To był taki moment, że jeszcze zanim ja trafiłam do A, to ja byłam już w jakichś terapiach i. Ja się bardzo bałam, pamiętam, siedziałam na jakichś zajęciach i sobie myślałam, nikt mnie nie rozumie tutaj, <śmiech> nie, że, że nie rozumieją mi, co mi ten alkohol dawał, nie? I co ja teraz zrobię <śmiech> swoim życiem? I to uczucie na szczęście minęło, jak ja trafiłam na pierwszy meeting A, bo ja tam poczułam, że właśnie są ludzie, którzy wiedzą, jak to jest, nie? Którzy mają tak samo jak ja. I zobaczyłam kobiety, które, yy, które były szczęśliwe, uśmiechnięte, zadowolone z życia, mimo tego, że były alkoholiczkami. I to mi dało dużo takiej nadziei, że jest też e, szansa dla mnie, że ja też bez tego alkoholu jestem w stanie tak się czuć, nie? Ale, e, ale takie, takie były moje początki. Więc jeśli ja w pierwszym kroku stwierdzam, że ja jestem bezsilna wobec alkoholu, jestem bezsilna wobec życia, nie potrafię nim kierować, jakby z automatu wchodzę w krok drugi, no bo jeśli ja nie mam siły, to gdzieś ta siła musi być poza mną, nie? Gdzieś musi być ta większa siła, która jest w stanie mi przywrócić poczytalność, nie? I o tym jest krok drugi, nie? I pamiętam, jak ze sponsorką czytałam Wielką Księgę, to, to takie zdanie, które mi utkwiło naj, najbardziej z rozdziału my agnostycy, czyli że Bóg jest albo wszystkim, albo, albo jest niczym, nie? I, i to jest, ja te kroki jeden, dwa, trzy i zresztą każde muszę stawiać każdego dnia, nie? Bo rzeczywiście albo Bóg jest dla mnie wszystkim jest w stanie rozwiązać każdy mój problem, albo jest niczym, nie? I, I to jest taki wybór, tam jest w tym rozdziale agnostycy, jest, jest takie fajne, że takie zdanie, które mówi o tym, że dla alkoholika to jest taki wybór, Właśnie między śmiercią a duchowym rozwiązaniem i że to nie zawsze łatwy wybór I, i to nie jest zawsze łatwy wybór, bo dla mnie duchowe rozwiązanie to jest podporządkowanie się tym sugestiom, które ja dostaję od sponsorki, które są w programie, które są w wielkim, wielkiej księdze i to nie zawsze dla mnie jest łatwe. Nie? Bo, no bo jestem alkoholiczką nie? I, i lubię robić to, o czym mowa w kroku trzecim, nie? czyli gra, być tym aktorem, który tam próbuje wszystkich innych wysterować, żeby było tak, jak on chce. Takie zdanie, które do mnie najbardziej przemawia w tym trzecim kroku, to jest to pytanie, które tam jest, czy ja jestem sprawcą harmonii, czy zamieszania, nie? Ja bardzo często obserwuję w swoim życiu niestety, że bywam sprawcą zamieszania. Zamieszania. Um, i, i, I do tego ja potrzebuję Boga, nie? Żeby, żeby um, nie być sprawcą zamieszania, ja potrzebuję Boga. Jakkolwiek go rozumiem. Um, w, na 64. stronie jest, jest napisane tak, że um, jest takie zdanie, że um, pod koniec tego trzeciego kroku, chociaż nasza decyzja była tak ważnym i kluczowym krokiem, nie przyniosłaby trwałych efektów, gdyby natychmiast po niej następował energiczny wysiłek, by zmierzyć się ze sprawami, które w nas tkwiły i nas blokowały oraz by się ich pozbyć. I, I tym jest krok czwarty. Krok czwarty ma, ma mi pokazać to, co mnie blokuje, to, co blokuje moją relację z Bogiem, nie? Bo ten Bóg, on mieszka we mnie, tak jak mówi Wielka Księga, że każdy z nas, z nas ma w sobie podstawową ideę Boga. Tak jak ideę przyjaciela mamy w sobie, tak mamy ideę Boga. Natomiast ja nie zawsze mam dostęp do tego Boga ponieważ blokuje ten dostęp, używając swoich wad i w czwartym kroku ja się przy, przyglądam temu, co, co mnie blokuje. I pierwszą, pierwszą, to co tam dalej na stronie 64 jest napisane, że mm, musimy zobaczyć te różne formy, w które przejawia się nasze ja, jest mowa o urazie na pierwszym miejscu, że uraza jest złoczyńcą numer jeden niszczy ona więcej alkoholików, niż cokolwiek innego. I mi się wydawało, ponieważ ja miałam okazję w zeszłej jesieni zacząć czytać ze sponsorką drugi raz Wielką Księgę. Wcześniej czytałam 8 lat temu ze sponsorem Wielką Księgę. Ale później właśnie weszłam w taki okres, kiedy stwierdziłam, że po paru latach, że ja już wszystko wiem jestem sama w stanie się sama sponsorować, że jestem najmądrzejsza i będę najlepszym sponsorem dla siebie samej i inni dwa są mi potrzebni do konsultacji. I, no i, i tak się wysponsorowałam, że, że przestałam sponsorować też ja na jakiś czas, że odeszłam za, odeszłam ze służb. Um, przez pół roku na mitingu się nie, nie pojawiałam i zaczęłam dziwne rzeczy robić w życiu i um, podejmować takie kompulsywne, impulsywne decyzje. Trzy razy w jednym roku zmieniałam pracę, wyprowadziłam się od swojego faceta, z którym byłam przez lato na dwa miesiące, bo stwierdziłam ten związek nie jest dla mnie wystarczająco dobry. Po dwóch miesiącach wróciłam, na szczęście miałam gdzie wracać. Ale tak ja się sponsorowałam I, yy, i też w jakimś momencie ja stałam, pamiętam, że złapałam się na tym, że stoję w sklepie i przyglądam się y, y, y, półkom z alkoholem i przypomniało mi się to zdanie z wielkiej księgi, że znaleźliśmy się na neutralnym gruncie i ja zobaczyłam, że już na żadnym neutralnym gruncie nie jestem. I w trymigi wróciłam do A, bardzo szybciutko wróciłam do A, zaczęłam chodzić na mityngi, weszłam znowu do służb, weszłam do sponsorowania i, i zaczęłam się rozglądać ze sponsorką, bo widziałam, że nie jest dobrze, żebym się sponsorowała sama. I, um, i Pan Bóg postawił na mojej drodze moją obecną sponsorkę, za co mu jestem bardzo wdzięczna. I rzeczywiście, jak zaczęłyśmy czytać ponownie Wielką Księgę, to ja w ogóle sobie myślałam, ja nie mam w zasadzie już uraz. Ja już w zasadzie nie mam uraz. Ja kiedyś to zrobiłam, ileś lat temu, tą bardzo długą wtedy, bo pierwszy, za pierwszym razem to była bardzo długa lista uraz. Bo ich tam ponad setka na pewno. Ja już nie mam ich tak na co dzień. Nie? Tylko, że w dziesiątym kroku jest napisane odnośnie E, właśnie nieuczciwości, uraz lęku, jest takie zdanie, gdy się pojawią. Nie jeśli się pojawią, tylko gdy się pojawią. Nie? I ja mam urazy, ja łapię do dzisiaj urazy. nie. Tylko, ponieważ właśnie ja się sama sponsorowałam przez te ostatnie lata, to ja w ogóle nie, nie zwracałam na to uwagę, że łapię urazy. nie. E, ale byłam pełna niechęci i właśnie złości na innych ludzi. Czułam dużo niechęci i dużo złości. Dzisiaj ja wiem, że, że to są objawy bardzo często tego, że mam urazy do kogoś, nie? Tak jak na 65. stronie jest napisane, napisane, nie? Sporządziliśmy listę osób, instytucji lub zasad, które wprawiały nas w złość. I tak, i często złość właśnie, taka niechęć, to, że ja kogoś chcę unikać, to jest dla mnie takim sygnałem, że ja pewnie, pewnie mam urazę kogoś i pamiętam, jak, jak zrobiłam listę teraz, ona już nie była taka długa, jak, jak ja ją robiłam za pierwszym razem, ale, ale była, była spora i jak czytałam ze sponsorką tą listę i w jakimś momencie ona do mnie mówi, a tutaj, jak przeczytałam dwie urazy do moich przyjaciółek, ona mówi, a tutaj to, to ty chyba masz do zrobienia dziewiąty krok. Ja też tego nie widziałam ja rzeczywiście, tak jak już później w piątym kroku jest napisane, że robiona w pojedynkę samoocena jest niewystarczająca. Tak, ja bardzo często nie, nie widzę rzeczywistości taką, jaką ona jest nie? i potrzebuję drugiej osoby. To już jest piąty krok, więc dzisiaj ja jestem taka uważna na te urazy nie? i często właśnie te, taka złość i niechęć, one mi sygnalizują, że jest ta uraza. I, I też ja, ja wiem, że jestem bezsilna wobec urazy. Nie? Jestem tak samo jak jestem bezsilna wobec alkoholu. Ja z urazą nic nie zrobię, naprawdę. Ja nie mam mocy odebrania sobie urazy. Ja nie mam mocy odebrania sobie obsesji picia. Tak długo jak ja sama próbowałam to zrobić, to, to ja piłam. Tak długo jak ja sama próbowałam zmieniać siebie i stać się lepszym człowiekiem, to moja moje wady, mam wrażenie, rosły. Nie? Tą moc ma Pan Bóg. I dlatego ja potrzebuję, kiedy ja widzę, że mam urazę, to ja potrzebuję wszystkie kroki stawiać. nie? Czyli muszę uznać, że jestem bezsilna, że potrzebuję siły większej niż ja sama, szukać Boga, jakkolwiek go rozumiem. I w szóstym, jeśli jest taka potrzeba i nie widzę, jaka jest wada, jaką wadę, jaka wada powoduje tą urazę, to muszę uznać do sponsorki, ale często już widzę, więc mogę stawiać Krok szósty, czyli jeśli mam gotowość, to ja proszę w siódmym kroku, żeby mi to zabrał. Nie? I ósmy, dziewiąty, czyli jeśli jest coś do naprawienia, na przykład właśnie ta uraza była powodem krzywdy, którą wyrządziłam, no to wtedy to naprawiam. Jeśli to zrobię, to dochodzę do kroku dziesiątego, w którym doświadczam tego, co tam jest napisane, że czuję się bezpieczna i chroniona. I dalej 11 poprzez na medytacji pogłębiam więź z Bogiem i 12 pomagam innym. Nie? Więc ja na, ura na urazy potrzebuję wszystkie, wszystkie kroki zrobić. Um, później Wielka Księga mówi w czwartym kroku o lękach. I to jest taki bardzo ważny dla mnie. Um, w zasadzie jest jedna strona, to jest 69 strona, która mówi o lękach. I to takie zdanie, które jest tutaj dla mnie kluczowe, to, to jest to, czy um, takie zapytanie. Pytaliśmy samych siebie, skąd je mamy, czy nie stąd, że zawiodło nas poleganie na sobie. E, I rzeczywiście tak, to było dla mnie takie odkrywcze, kiedy sponsorka um, właśnie mi pokazała, że to jest jedna z moich wad. E, brak zaufania Bogu, nie? że źródłem mojego lęku jest brak zaufania Bogu. Nie? Źródłem mojego lęku jest to, co tu jest napisane to, że ja polegam na sobie, że ja całe życie chciałam być samowystarczalna i sama sobie ze wszystkim radzić. Nie? Począwszy od swojego picia, ja przez prawie 10 lat ćwiczyłam kontrolowane picie, próbowałam wyćwiczyć kontrolowane picie, bo mi było trudno się rozstać z alkoholem. Nie udało to się oczywiście, bo jestem alkoholiczką, nie potrafię być w sposób kontrolowany. I próbowałam stać się lepszy, lepszym człowiekiem, naprawdę. Ja chciałam być lepszym człowiekiem. Widziałam, że, że nie postępuje fajnie i próbowałam się stać lepszym człowiekiem. Już też w tym okresie um, trzeźwości to próbowałam robić o swoich siłach, bo mi się tak na początku wydawało, że potem to mi są te kroki, nie? Że owszem, ja zanim trafiłam do A, to ja nie kierowałam, moje życie było niekierowalne, ja nim nie kierowałam, ale jak ja już wytrzeźwiałam, już, już, już mam kroki, mam program, to ja teraz tymi krokami pokieruję swoim życiem. Za pomocą tych kroków pokieruję swoim życiem. To było moje rozumienie przez wiele lat programu. I to nie działało. Niestety to nie działało, nie? bo program mówi o tym, że ja jestem właśnie bezsilna. Ja mam prosić Boga o to, żeby zabierał mi moje wady. I jak ja się boj boję, to mam się zwracać do Boga. Nie? Tutaj to, co dalej u dołu 69 e strony jest napisane, nie? że wszyscy ludzie wiarę mają w sobie odwagę, ufają swojemu Bogu. I prosimy go, żeby zamiast tego pozwa pozwalamy, mu by przez nas pokazał to, czego może dokonać. Prosimy go, aby usunął nasz lęk i by skierował naszą uwagę na to, kim chce, abyśmy byli. I to jest dzisiaj, ja, ja to mam robić, nie? Tam wyżej jest tam też napisane, jesteśmy na świecie po to, aby odegrać wyznaczoną przez niego rolę. I, i to jest dzisiaj, ja widzę, że to jest moje zadanie, nie? i to sprawia, że ja mogę być blisko Boga, nie, że jak ktoś mnie o coś prosi, to ja mówię po prostu tak. Niezależnie od tego, w jakim ja jestem nastroju, jak ja się czuję, to rzeczywiście mówię tak. Kiedyś tak nie było. Kiedyś mi się wydawało, że ja mogę określoną liczbę kobiet równocześnie sponsorować. Ja nawet miałam takie wyobrażenie, że jak z dwoma dziewczynami, w jednym czasie czytam Wielką Księgę, to to już jest max. Dzisiaj w ogóle nie mam takiego podejścia, jeśli ktoś mnie prosi, ja zawsze mówię tak. Nawet jedna sponsorowana kiedyś mnie zapytała, gdzie są te granice i, i, i ja jej odpowiedziałam, że te granice one są gdzieś, tylko nie ja je ustalam, Pan Bóg je ustala. Nie? Bo tak, bo ja rozumiem, że jeśli ja w trzecim kroku oddaję swoje życie, i wolę opiece Boga, to ja jestem do Jego dyspozycji, nie? Ja już naprawdę nie mam dobrych jakby ani pijąc, ani już przez te... Ja 9 lat jestem we wspólnocie, już 9 lat nie piję. w tym okresie też różne swoje pomysły na życie próbowałam forsować i to mi nigdy na dobre nie wychodzi. Więc ani pijąc, ani nie pijąc, to się nie udaje mi, nie? Więc ja już dzisiaj rzeczywiście oddaję oddaje się Bogu. I to, to była druga lista, którą ja zrobiłam, nie? To była lista lęków w tym kroku. No i tutaj jest też na końcu taki fragment duży, który dotyczy tego relacji naszych seksualnych, nie? Naszych relacji z ludźmi i to, co jest takie dla mnie ważne. Ja też robiłam listę właśnie partnerów seksualnych. A tylko wymieniając ich, ich z imienia i yy, yy, moja sponsorka też zadała mi tylko jedno pytanie, nie? Jaki, jaki był powód, yy, dla którego ja szłam z nimi do łóżka nie? i yy, yy, yy, jaka była moja motywacja i yy, ja zobaczyłam, że często to była no właśnie taka egoistyczna nie? motywacja, ja się chciałam czuć yy, dobrze. Takie używanie ludzi, nie? To często to było używanie ludzi. I tutaj jest na 71 stronie takie zdanie, które bardzo, bardzo, bardzo lubię. Jeżeli seks przysparza nam dużo problemów, wrzućmy się w wir pomocy innym. Myślmy o ich potrzebach i pracujmy dla nich. To pozwoli nam oderwać się od nas samych i uspokoi silny popęd, któremu poddanie się sprawiłoby ból serca. I to jest, uważam, bardzo fajna rada w ogóle na, na cokolwiek, co sprawia mi problemy nie, w życiu. Jak ja widzę, że ja mam z czymś problem, to zawsze dla mnie jest rozwiązaniem pomaganie innym alkoholikom. Nie. Zawsze dla mnie jest rozwiązaniem służba WA. jakikolwiek ja mam problem, nie. Czy, czy ja mam jakieś problemy właśnie ze zdrowiem, czy mam jakieś problemy w pracy, jak ja się przekieruję na, na to, co ja mogę dać innym alkoholikom i też innym ludziom w ogóle gdzieś w swojej rodzinie, czy w pracy, to, to zawsze rozwiązuje moje, moje problemy. Ja długo, w zasadzie większość czasu odkąd ja jestem w A, ja funkcjonowałam tak, że Właśnie zanim, zanim, zanim jakby trafiłam do, do obecnej sponsorki, funkcjonowałam tak, że dzwoniłam po ludziach różnych, yy, dzwoniłam do swojego sponsora i tam opowiadałam o swoich problemach i, i gadaliśmy o tych problemach i o możliwych rozwiązaniach. I teraz tak nie jest, bo ja dzwonię do swojej sponsorki i... Yy, no i tak może przez minutę nakreślam, w czym problem jest, a reszta to po prostu ona mnie przekierowuje zawsze na rozwiązanie, nie? Na, na to, żeby, żeby stawiać kroki, żeby być użyteczną dla innych, żeby innym pomagać. Zawsze mnie przekieruje na Boga, da mi do przeczytania jakiś fragment z Wielkiej Księgi. I to samo dotyczy moich dzisiaj rozmów w ogóle z innymi ludźmi, za, czy to są... Moje siostry i moi bracia w sponsorowaniu, z którymi często staram się rozmawiać, zawsze rozmawiamy o rozwiązaniu, nie, czy to są moje sponsorowane. Ja już też dzisiaj się nie zajmuję jakimś szczegółową <gryzny> analizą problemów moich sponsorowanych, bo ja nie jestem psychoterapeutą. Zajmuję się rozwiązaniem, więc ja im mówię też rozwiązaniem. Ja mówię to, co mówi spółwaja sponsorka do mnie. Nie? Czyli nakierowuję ich na kroki, na, na Boga, na konkretny fragment e, Wielkiej Księdze. Hmm. No i chyba tyle. <ścoughs> chyba tyle. Tu się krok czwarty kończy, więc... E, no, e, to jest bardzo ważny krok. E, e, powiem może jeszcze tak... E, właśnie, nie? Ja jak zrobiłam te listy, to później krok piąty Wyglądał tak, że, że właśnie moja sponsorka mi czytałyśmy, ja czytałam każdy przykład i ona mi pokazywała, yy, gdzie i jakie moje wady są yy, u podłoża, źródła tych moich blokad w relacji z Bogiem. Nie? No i później trzeba stawiać kolejne, kolejne kroki, żeby, żeby te blokady yy, właśnie nie? mogły zostać usunięte i żeby ten przepływ Siły duchowej mm, był nie? między Bogiem a mną, bo tak jak mówi wielka księga, naszym głównym problemem był kompletny brak siły duchowej. Nie, ja potrzebuję siły duchowej od życia i dlatego potrzebuję te 12 kroków wstawiać każdego dnia. Dzięki bardzo.